Witam, słuchajcie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie moi mili Fajnie, że jesteście Fajnie, że chcecie uczyć się języka polskiego Bardzo się cieszę, że chcecie robić to ze mną Sprawia mi wielką przyjemność robienie tych podcastów Cieszę się bardzo, że mogę wam pomagać nauczyć się mojego języka Język polski nie jest tak popularny jak język angielski czy hiszpański Ale wciąż jest wiele osób, które chcą nauczyć się języka swoich przodków Albo chcą przeprowadzić się do Polski Zamieszkać tu, tu pracować tu założyć rodzinę jest też wiele osób które chcą nauczyć się polskiego bo podoba im się ten język niektórzy uważają że polski jest bardzo trudny i nauka tego języka jest dla nich pewnym wyzwaniem pewnym sprawdzeniem siebie Różne są motywacje, różne są powody, dla których uczycie się języka polskiego. Każdy powód jest dobry, każdy powód jest ważny. Bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej. Na Facebooku polubiło mój fanpage ponad 2000 osób co jest dla mnie niesamowite. Wprost nie mogę w to uwierzyć. Tym bardziej, że wciąż przybywają nowe osoby, którym podoba się to, co robię. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami, że razem możemy pomagać sobie w nauce języka polskiego. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam Was do korzystania z Facebooka albo z mojej strony realpolish.pl Moi drodzy, dla tych, którzy są nowi, przypomnę jeszcze tylko, że na mojej stronie znajdziecie trzy główne kursy. Kurs dla początkujących, czyli 100 Daily Polish Stories, 100 codziennych historyjek po polsku. Jeśli słabo rozumiecie to, co mówię, jeśli macie problemy z mówieniem po polsku, to zacznijcie od tego kursu. Tam znajdziecie historyjki z łatwymi pytaniami i odpowiedziami. Możecie sami odpowiadać na pytania albo posłuchać jak ja odpowiadam na pytania. Drugi kurs to Polish Stories with Idioms, czyli historyjki po polsku z idiomami. Ten kurs jest podobny do poprzedniego, ale możecie nauczyć się z niego 50 idiomów, które bardzo często są używane w codziennym języku. Historyjki, które opowiadam w tym kursie zawierają, um, mają właśnie te idiomy. Tu również są pytania i odpowiedzi. I ostatni kurs to Daily Polish Listening, czyli codzienne słuchanie po polsku. Ten kurs jest dla tych, którzy rozumieją prawie wszystko albo wszystko z moich podcastów, ale chcą mówić, rozumieć jeszcze lepiej. Chcą poprawić swój polski. Ten program, ten kurs Trwa przez cały rok. Co miesiąc dostajecie 30 historyjek. Na każdy dzień jedna historyjka. Historyjki są różne. Czasami łatwiejsze, czasami trudniejsze. Mają też różną tematykę. Czasami opowiadam Wam, co robię. Czasami opowiadam jakąś historyjkę motywacyjną. Czasami Opowiadam wam jakąś książkę lub film. Często są to historie kryminalne, szczególnie w dalszej części tego kursu. Ten kurs ciągle się jeszcze rozwija i myślę, że z każdym miesiącem historyjki są ciekawsze. W każdym momencie możecie przerwać ten kurs, nie musicie subskrybować go przez cały rok. Ale bardzo się cieszę, bo tylko dwie osoby przerwały kurs do tej pory. Widzę, że jesteście zadowoleni ze słuchania codziennie historyjek po polsku. A to mnie bardzo cieszy i mam z tego wielką satysfakcję. Świetnie. To tyle tytułem wstępu. To tyle na początek. Tym razem chciałbym opowiedzieć trochę o filmie. Który ostatnio widziałem, ten film wywarł, czyli zrobił na mnie duże wrażenie. Wokół tego filmu dużo się dzieje, ludzie mają przeciwne zdania na temat tego filmu. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Myślę o filmie Miasto 44. Ci z Was, którzy są teraz w Polsce, mogą zobaczyć ten film w kinach. Od września miasto 44 jest w polskich kinach. Kiedy będzie na DVD i kiedy będzie można obejrzeć ten film poza granicami Polski? Tego niestety nie wiem. Mam nadzieję, że będzie to wkrótce możliwe. Nie będę opowiadał wam oczywiście filmu, żeby nie zepsuć wam oglądania. Opowiem tylko o czym jest ten film i posłuchamy wywiadu z reżyserem Miasta 44. Pomogę wam zrozumieć, co mówi Jan Komasa, reżyser tego filmu. Myślę, że to będzie fajne ćwiczenie dla was. Film opowiada o Powstaniu Warszawskim. Co to jest powstanie? Powstanie to inaczej mówiąc zbrojne, czyli z bronią, pistoletami, karabinami itd. Zbrojne wystąpienie ludności przeciwko władzy okupacyjnej. <grym> Już mówię o co chodzi. Polska... Była od 1939 roku pod okupacją niemiecką i w 1944 roku w Warszawie wybuchło, rozpoczęło się powstanie warszawskie. Rozpoczęły się walki o odzyskanie niepodległości. Jasne? Myślę, że teraz rozumiecie, co to jest Powstanie. Powstanie, czyli walka z okupantem, tak można powiedzieć. Akcja filmu Miasto 44 zaczyna się kilka dni przed rozpoczęciem powstania i kończy po upadku powstania, czyli po przegranym zakończeniu powstania. Niestety, powstanie warszawskie, zakończyło się porażką. Po powstaniu ludzie z Warszawy zostali wypędzeni, a Warszawa na rozkaz Hitlera była niszczona przez wojsko niemieckie. W czasie powstania zginęło około 300 tysięcy ludzi. Dziś toczy się dyskusja, czy do powstania powinno dojść czy powstanie miało sens? Jedni historycy uważają, że tak, inni, że nie. O tym teraz nie będziemy mówili, jakie argumenty mają obie strony. Dyskusja trwa i pewnie nigdy nie zakończy się porozumieniem. Wiele argumentów jest za, ale również bardzo dużo przeciw. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali krótkiego wywiadu z reżyserem filmu. Po każdym zdaniu będę przerywał i spróbuję wyjaśnić o co chodzi. A później posłuchamy całego wywiadu bez przerw. Myślę, że wtedy zrozumiecie o wiele więcej. Posłuchajmy wywiadu z reżyserem Janem Komasą, uwaga. I akcja! Dwa. Dwa. Try. Try. Try. Try. Try. Try. Panie reżyserze, film, który w tej chwili pan realizuje będzie głównym elementem uchodów 70. rocznicy powstania warszawskiego. Panie reżyserze, film który w tej chwili pan realizuje, będzie głównym elementem obchodów 70. rocznicy powstania warszawskiego. Realizuje to znaczy robi. Film, który pan realizuje, czyli film, który pan robi. Obchody 70. rocznicy powstania, czyli święto, specjalne wydarzenia, to są obchody. Jakie przed tą premierą ma pan obawy i czy w ogóle je pan ma? Jakie przed tą premierą ma pan obawy i czy w ogóle je pan ma? Obawy to oczywiście lęki, strach. Dziennikarz pytał, czy reżyser bał się przed premierą filmu. Przed premierą oczywiście, że mam same obawy przed premierą oczywiście, że mam same obawy. To jest łatwe. Mam same obawy, czyli obawiam się, boję się. Reżyser odpowiada, że boi się. Każdego dnia walczymy z tym, żeby, żeby mimo wszystko, mimo tego, że tyle osób y, jest zapowiedzianych na premierę, czyli 15 tysięcy widzów, plus y, bardzo ważne osoby, które tam pewnie będą, nie tylko mówię o powstańcach, ale również o politykach i to nie tylko z Polski. Chcielibyśmy zaprezentować film jak najbardziej, na jak najwyższym poziomie, nie tylko jakby kina tutaj polskiego, ale w ogóle europejskiego. i Każdego dnia walczymy z tym, żeby mimo wszystko, żeby mimo, że tyle osób jest zapowiedzianych na premierę, czyli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 w ogóle europejskiego. To był długi fragment. Reżyser mówi, że na premierę było zapowiedzianych, czyli zaproszonych wiele osób, wielu powstańców, polityków i dlatego chciałby zaprezentować, czyli pokazać film na najwyższym poziomie. Jak najlepszy film. Na poziomie Europejskim. ok? I dalej. I tym samym gdzieś tam pokazać światu to, co się tu wydarzyło, czyli tu, czyli w środku cywilizowanego świata, w środku Europy. I tym samym gdzieś tam pokazać światu to, co się wydarzyło. I tym samym, czyli jednocześnie. Gdzieś tam pokazać światu gdzieś tam, w tym przypadku to jest wypełniacz czyli słowa, które nie mają większego znaczenia takie słowa dają czas pozwalają zastanowić się nad tym co chcemy powiedzieć później tu, czyli w środku cywilizowanego świata w środku Europy tu chyba nie ma czego wyjaśniać Pana największymi recenzentami na pewno będą żyjący jeszcze powstańcy. Pana największymi recenzentami na pewno będą żyjący jeszcze powstańcy. Recenzenci to ludzie, którzy wypowiadają swoją opinię na jakiś temat. Powstańcy to oczywiście ludzie, którzy walczyli w powstaniu. Proszę powiedzieć, jak pan przygotowywał się do filmu, żeby... Proszę powiedzieć, ich jak żeby oddać tego ducha, przygotowywał oni się do filmu, żeby spełnić ich oczekiwania, żeby oddać tego ducha, którego oni przeżywali prawie 70 lat temu. Oddać ducha, to znaczy pokazać, jakie mieli emocje, jakie mieli odczucia. Spełnić czyjeś odczucia, Oczekiwania, to znaczy zrobić tak, żeby ten ktoś był zadowolony. Posłuchajmy dalej. Przede wszystkim spotykałem się bardzo dużo z powstańcami. Przeprowadzaliśmy różne rozmowy, chodziliśmy na, y, po Warszawie, pokazywali mi różne miejsca. Przede wszystkim spotykałem się bardzo dużo z powstańcami. Przeprowadzaliśmy różne rozmowy. Chodziliśmy po Warszawie. Pokazywali mi różne miejsca Myślę, że tu wszystko jest jasne Przeprowadzać rozmowy to znaczy po prostu rozmawiać Przeprowadzaliśmy rozmowy, czyli rozmawialiśmy Przeprowadzać rozmowy brzmi bardziej oficjalnie Oficjalnie niż po prostu rozmawiać Spotykaliśmy się w Muzeum Powstania, pokazywałem im filmy, na zdjęciach, na filmach, na rekwizytach prawdziwych. Pokazywali nam również, nam i aktorom, jak trzymali broń, jak rzucali granatami. Spotykaliśmy się w Muzeum Powstania, pokazywałem im filmy, na zdjęciach, na filmach, na rekwizytach prawdziwych. Pokazywali nam również, nam i aktorom, aktorom jak trzymali broń jak rzucali granatami. Rekwizyty to po prostu rzeczy. Słowo rekwizyty używane jest często w odniesieniu do filmów i do sztuk teatralnych. Przedmioty w filmie i w teatrze to rekwizyty. Czego, to o czym wiedzieli, czego nie wiedzieli. Więc ym, Przez parę lat myślę, że... No... Po, połowa tych y, ludzi, z którymi to konsultowałem, którzy mi pomogli mi w, w realizacji, w ogóle w napisaniu tego scenariusza już nie żyje. Niestety nie ma, nie ma ich z nami, nie doczekali się y, z początku zdjęć. O czym wiedzieli, czego nie wiedzieli. Więc przez parę lat myślę, że połowa z tych ludzi, z którymi to konsultowałem, którzy pomogli mi w realizacji, w ogóle w napisaniu tego scenariusza już nie żyje niestety. Nie ma ich z nami. Nie doczekali się początku zdjęć. Konsultować to znaczy pytać kogoś o jego zdanie. Dowiadywać się czegoś od kogoś. Reżyser konsultował z powstańcami różne rzeczy. Dowiadywał się od nich o różnych rzeczach. Pytał ich, jak coś wyglądało. Konsultował. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Do 70. rocznicy pokażemy to pozostałym. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Do 70. rocznicy pokażemy to pozostałym. Powstanie było 70 lat temu. Brali w nim udział młodzi ludzie, którzy wtedy mieli 15-20 lat. Teraz oni mają 80-90 lat. Jest już coraz mniej ludzi, którzy przeżyli powstanie warszawskie. Dlatego reżyser mówi, że wielu ludzi nie dożyło do pokazania tego filmu. Panie reżyserze, powstanie warszawskie to przede wszystkim była wielka tragedia ludności cywilnej naszej stolicy. Dochodziło tam do dantejskich scen. Panie reżyserze, powstanie warszawskie to przede wszystkim była wielka tragedia ludności cywilnej i naszej stolicy. Dochodziło tam do dantejskich scen. Dantejskie sceny. To zdarzenia okrutne, wstrząsające, drastyczne, makabryczne. To powiedzenie, ten związek frazeologiczny, dwu, związek dwóch wyrazów pochodzi od imienia włoskiego poety Dante Alighieri, który napisał boską komedię. Dantejskie sceny, czyli wydarzenia budzące grozę Przerażające. Jak tą kwestię chce pan w tym filmie umieścić, żeby nie epatować za bardzo tym okrucieństwem, no ale też, żeby oddać to, co tam się działo. Jak tą kwestię chce pan w filmie umieścić, żeby nie epatować za bardzo tym okrucieństwem, no, ale też, żeby oddać to, co tam się działo? Kwestie, czyli problem. Dziennika, dziennikarz pyta: Jak reżyser chce pokazać strząsające sceny, pełne krwi? Jak, ale jednocześnie nie epatować okrucieństwem nie epatować, czyli nie szokować, nie przesadzać nie robić czegoś zbyt dużo. Y bardzo chciałbym, że, chciałbym uniknąć epatowania, to znaczy chciałbym uniknąć tej, tego ogrywania tej brutalności, która i tak była, jest i będzie zawsze, bo to jest najprostsze i najłatwiejsze. Mimo wszystko jednak nie opowiedzieć o tym jakoś byłoby również nieprawdą. Bardzo chciałbym, żeby chciałbym uniknąć epatowania, to znaczy chciałbym uniknąć tego odgrywania tej brutalności, która i tak była.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 Żeby to się nie stało. Chcemy ominąć to. Na przykład możemy chcieć uniknąć płacenia kary. Czyli nie chcemy płacić kary. ok? Jasne? Więc staramy się znaleźć w filmie balans między, między, między brutalnością, między, między scenami krwawymi, wyjątkowo brutalnymi, pełnymi, pełnymi jakichś ekstremalnych gdzieś tam emocji, a scenami małymi, które są bardziej kameralne, więc staramy się znaleźć w filmie balans między brutalnością, między scenami krwawymi, wyjątkowo brutalnymi, pełnymi jakichś ekstremalnych gdzieś tam emocji, a scenami małymi, które są bardziej kameralne. Balans to inaczej mówiąc równowaga. Reżyser chce, żeby między scenami Brutalnymi i scenami kameralnymi była równowaga. Sceny kameralne to sceny małe. Pokój kameralny to inaczej mówiąc pokój mały, przytulny, miły. Kameralny. Eee, też za pomocą muzyki, która gdzieś tam będzie łagodzić pewne rzeczy, i za pomocą sposobów wkręcenia różnorakich, będę chciał, żeby to był film jak najba, do jak, dla jak największej y, widowni. Też za pomocą muzyki, która gdzieś tam będzie łagodzić pewne rzeczy, i za pomocą sposobów kręcenia różnorakich. Będę chciał, żeby to był film dla jak największej widowni. Różnorakie sposoby to. Różne sposoby. Różnoraki to znaczy rozmaity, zróżnicowany, zrobiony na różne sposoby, urozmaicony, różnoraki. Czyli myślę, że jeżeli mogę się odwoływać do jakichś filmów, to na przykład film Róża nie jest do, do, do dużej widowni ze względu na swoją brutalność. Nie możemy iść tym tropem, jeśli chcemy trafić do jeszcze większej liczby widzów. Czyli myślę, że jeżeli mogę się odwoływać do jakichś filmów, to na przykład film Róża nie jest do dużej widowni ze względu na swoją brutalność. Nie możemy iść tym tropem, jeśli chcemy trafić do jeszcze większej liczby widzów. Odwoływać się do czegoś to znaczy porównywać z czymś. Potem reżyser mówi, nie możemy iść tym tropem. Czyli nie możemy yy, tak robić. Iść czymś tropem to znaczy zrobić coś tak samo jak on. To jest przenośnia. Jeśli idziemy po piachu, to zostawiamy ślady. To właśnie jest trop. Iść tropem to znaczy iść po śladach. Zrobić coś tak samo, albo podobnie. I moje ostatnie pytanie dotyczy następującej kwestii. Nie wszystko w filmie da się odtworzyć w taki sposób, jak dzisiaj było na planie filmowym. Będziecie się musieli posiłkować efektami specjalnymi. I moje ostatnie pytanie dotyczy następującej kwestii. Nie wszystko w filmie da się odtworzyć w taki sposób, jak dzisiaj było na planie filmowym. Będziecie się musieli posiłkować efektami specjalnymi. Posiłkować się. Co to znaczy posiłkować się? Posiłkować się to znaczy pomagać sobie w jakiś sposób. W filmie będą musieli posiłkować się, pomagać sobie efektami specjalnymi. Świetnie. I dalej posłuchajmy. Proszę powiedzieć, jak będą się rozkładały proporcje pomiędzy tym co w rzeczywistości nakręcicie a tym czym wesprzecie się komputerami proszę powiedzieć jak będą się rozkładały proporcje między tym co w rzeczywistości nakręcicie a tym w czym wesprzecie się komputerami dziennikarz pyta o to ile będzie prawdziwie nakręconych scen a ile będzie efektów komputerowych Jakie będą proporcje. Wesprzeć się, to znaczy pomóc sobie. Wesprzeć kogoś, to znaczy pomóc komuś. We wszystkich tych scenach, które będziemy realizować i będziemy używać skomplikowanych efektów, nie tylko pirotechnicznych, ale i kaskaderskich, będziemy też potrzebować dużo komputera i pomocy komputera.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 Współczesnego kina, takiego, które wraca gdzieś tam do historii. To dość długi fragment, ale myślę, że jest dość łatwy. Współczesny to inaczej mówiąc obecny. Współczesność to to, co dzieje się teraz. Więc tutaj również jest taka sytuacja, że mamy dużo, duże sceny, duże epickie sceny, gdzie będziemy chcieli dodawać, pokazywać miasta więcej, ruin, wybuchów, odstrzałów, takich rzeczy, których zwyczajnie się nie da zrealizować na, na planie. Więc tutaj również jest taka sytuacja, że mamy duże sceny, duże epickie sceny, gdzie będziemy chcieli dodawać pokazywać miasto, więcej ruin wybuchów, odstrzałów takich rzeczy których zwyczajnie nie da się zrealizować na planie czyli w komputerze będą dodawane różne rzeczy ruiny, czyli zburzone domy zniszczone domy wybuchy, czyli eksplozje odstrzały to też wybuchy, eksplozje tych ujęć jest paręset Pomoże w ich realizacji Firma UPP z Czech Bardzo, bardzo dobra Światowej klasy firma Tych ujęć jest paręset Pomoże w ich realizacji Firma UPP z Czech Bardzo dobra Światowej klasy firma Pięćset Czyli kilkaset Kilkasetek, to znaczy 200, 300, 400, nie wiemy dokładnie ile, ale kilkaset, parę set. już, Ludzie pracujący tam realizowali już takie filmy jak właśnie Harry Potter, Szkoła Pułapka 5, no parę tam innych, teraz George Rukasa, najnowszy film, cały czas te ich filmy wchodzą, więc um, oni zapewnią nam jakby światowy poziom tych efektów. Firma, która realizowała już, ludzie tam pracujący realizowali już takie filmy jak właśnie Harry Potter, Szklana Pułapka 5, no parę tam innych. Teraz Georgia, Lukasa, najnowszy film. Cały czas te ich filmy wchodzą, więc oni zapewnią nam jak gdyby światowy poziom tych efektów. Ich filmy wchodzą, czyli wchodzą na ekrany, są wyświetlane w kinach. I dalej. A my ze swojej strony chcemy dać najlepszy materiał do tych efektów, czyli u nas na planie również mamy pirotechnikę. Nie jest tak, że oni wszystko sami dodają. A my ze swojej strony chcemy dać im jak najlepszy materiał do tych efektów. Czyli u nas na planie również mamy pirotechnikę, to nie jest tak, że oni sami wszystko dodają. Na planie, czyli na planie filmowym, w miejscu, gdzie kręci się film, tam, gdzie robi się film. Musimy mieć my jakby zaczyn pirotechnikę, oni jakby ją wzmacniają, dodają burzące się kamienice i takie właściwie niemożliwe do osiągnięcia rzeczy na planie. Musimy mieć my jakby zaczyn, pirotechnikę, oni jakby ją wzmacniają, dodają burzące się kamienice i takie właściwie niemożliwe do osiągnięcia rzeczy na planie. Zaczyn to jest początek czegoś. Gdy robimy chleb, to potrzebujemy mieć zaczyn. Stąd pochodzi to słowo. Zaczyn, czyli początek czegoś. Reżyser powiedział, Musimy mieć jakby zaczyn. Jakby, czyli coś jak zaczyn. Burzące się kamienice, czyli rozpadające się domy. Kamienice to domy w miastach. Domy, w których mieszka kilka rodzin, to są kamienice. Burzyć coś, to znaczy niszczyć coś. Burzące się kamienice, czyli kamienice, które... W tej chwili rozpadają się. Widzimy, kawałki domu spadają, okej? Okay? Rozumiecie. Mam nadzieję. Jak również mamy też superwizora Richarda Baina, który opiekuje się całą stroną wizualną tego filmu, wycenia, projektuje, modeluje i Richard Bain jest taką jakby gwiazdą można tego słowa użyć, która pracowała między innymi przy jeszcze większych hollywoodzkich filmach typu Incepcja, na przykład z tych ostatnich. Jak również mamy też supervisora Richarda Baina, który opiekuje się całą stroną wizualną filmu, wycenia, projektuje, modeluje i Richard Bain jest taką jakby gwiazdą, można tego słowa użyć, która pracowała między innymi przy jeszcze większych hollywoodzkich filmach typu Incepcja, na przykład z tych ostatnich. To chyba jest dość łatwe. Wycenia to znaczy, mówi ile coś kosztuje. Cena to znaczy, ile za coś trzeba zapłacić. W sklepie są ceny. Widzimy tu, jak język angielski wpływa na język polski. Młodzi ludzie często używają angielskich słów. Tu reżyser powiedział supervisor, a mógł powiedzieć kierownik, nadzorca. Często używamy angielskich słów, ale wymawiamy je jak polskie. Świetnie. To był wywiad z reżyserem filmu. Myślę, że teraz warto posłuchać go jeszcze raz. Tym razem w całości, bez moich wyjaśnień. Na mojej stronie możecie zobaczyć filmik z tym wywiadem. Posłuchajmy jeszcze raz tej rozmowy. Teraz nie będę przerywał. Panie reżyserze, film, który w tej chwili pan realizuje, będzie głównym elementem obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Jakie przed tą premierą ma pan obawy i czy w ogóle je pan ma? Przed premierą oczywiście, że mam same obawy. Każdego dnia walczymy z tym, żeby, żeby mimo wszystko, mimo tego, że tyle osób jest zapowiedzianych na premierę, czyli 15 tysięcy widzów, plus bardzo ważne osoby, które tam pewnie będą, nie tylko mówię o powstańcach, ale również o politykach,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 spełnić ich oczekiwania, żeby oddać tego ducha, którego oni przeżywali prawie 70 lat temu. Przede wszystkim spotykałem się bardzo dużo z powstańcami. Przeprowadzaliśmy różne rozmowy, chodziliśmy na, po Warszawie, pokazywali mi różne miejsca. Spotykaliśmy się w Muzeum Powstania, pokazywałem im filmy na zdjęciach, na filmach, na rekwizytach prawdziwie. Pokazywali nam również, nam i aktorom, jak trzymali broń, jak rzucali granatami, czego, o czym wiedzieli, czego nie wiedzieli.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 Panie reżyserze, powstanie warszawskie to przede wszystkim była wielka tragedia ludności cywilnej naszej stolicy. Dochodziło tam do dantejskich scen. Jak tą kwestię chce Pan w tym filmie umieścić, żeby nie patować za bardzo tym okrucieństwem, mhm. no ale też żeby oddać to, co tam się działo? Bardzo chciałbym, że, chciałbym uniknąć epatowania, to znaczy chciałbym uniknąć tej, tego okrywania, tej brutalności, która i tak była, jest i będzie zawsze.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 pomoże w ich realizacji firma UPP z Czech. Bardzo, bardzo dobra, światowej klasy firma, firma która re realizowała już... Ludzie pracujący tam realizowali już takie filmy, jak właśnie Harry Potter, Szklona Pułapka 5, no parę tam innych teraz, George Rukasa, Lucas'a najnowszy film, cały czas te ich filmy wchodzą, więc oni zapewnią nam jakby światowy poziom tych efektów. A my ze swojej strony chcemy dać najlepszy materiał,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 który opiekuje się całą stroną wizualną tego filmu, wycenia, yy, projektuje, modeluje i yy, Richard Bain jest taki, taką jakby gwiazdą, yy, można tego słowa użyć która pracowała między innymi przy jeszcze większych hollywoodzkich filmach typu Incepcja na przykład z tych ostatnich Doskonale Mam nadzieję, że tym razem było wam o wiele łatwiej rozumieć co mówi Jan Komasa Wracając, wracając jeszcze do filmu, w internecie znalazłem wiele skrajnych opinii. Skrajnych, czyli przeciwstawnych, zupełnie innych. Jednym film się bardzo podoba, a innym zupełnie się nie podoba. Na przykład przeczytałem taką opinię. Gniot. Gniot to bardzo pejoratywne, ujemne określenie czegoś. Najczęściej czegoś, co dotyczy sztuki. Na przykład określenie muzyki, sztuki teatralnej, obrazu albo filmu. Mówimy, ten obraz to gniot. To znaczy, że jest bardzo zły do niczego. Gniot. I dalej ta osoba pisze. Daje tylko dwa punkty na dziesięć możliwych. I to tylko dlatego, że niektóre ujęcia były w porządku. Nie, nie mówię o żałosnych scenach w zwolnionym tempie z okropnie dobraną muzyką. Hmm. Ludziom nie podobało się, że w filmie była m.in. muzyka dubstep. Uważają, że skoro w tamtej epoce, w tamtym czasie takiej muzyki nie było, to nie może być takiej muzyki w filmie o tamtych czasach. Ludziom nie podobały się również sceny w zwolnionym tempie. Ale oczywiście to, co jednym się nie podobało, to innych zachwycało. Znalazłem również taką opinię. Jak dla mnie film genialny. Pierwszy raz siedziałam w kinie wciśnięta w fotel z szybko bijącym sercem i uczuciem niesamowitego przywiązania do bohaterów i z pełną świadomością odczuwanych przez nich emocji. Jak widzicie, film wywołuje emocje pozytywne i negatywne, ale nikt nie pozostaje obojętny po obejrzeniu filmu. Myślę, że to bardzo dobrze. Mam wrażenie, że film Bardziej podoba się tym, którzy nie doszukują się dosłowności, którzy bardziej cenią odbiór emocjonalny, a nie dokładnie to, co widzą na ekranie. Ważne jest również to, co mówią po filmie powstańcy, ludzie, którzy brali udział w powstaniu. Powstańcy mówią, że film jest trochę przerysowany, że jest bardzo brutalny Nie podobały się również sceny erotyczne Ale ogólny odbiór filmu był bardzo dobry Jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć Miasto 44 To bardzo polecam Mam nadzieję, że wkrótce będzie można Zobaczyć ten film w kinach w Europie i na świecie Tak jak wam mówiłem Samo powstanie wywołuje wielką narodową debatę. W czasie komunizmu ten e, temat powstania był często pomijany albo fałszowany. Przeczytam wam fragment podręcznika do historii, czyli książki, z której dzieci uczyły się historii w szkołach. Posłuchajcie. Powstanie miało zahamować marsz armii radzieckiej na zachód. Szło więc na rękę okupantowi. Przedstawiciel wywiadu Armii Niemieckiej Abwery w rozmowach z delegaturą rządu emigracyjnego w lipcu 1944 roku obiecał w chwili odwrotu zostawić w Warszawie do dyspozycji AK magazyny i artylerię. Powstanie Wybuchło więc nie, jak sądził patriotyczny lud stolicy, w porozumieniu z nadchodzącą wyzwoleńczą armią radziecką i przeciw okupantowi, ale w tajnym porozumieniu z hitlerowcami na życzenie reakcji angloamerykańskiej przeciw armii radzieckiej, przeciw wojsku polskiemu, przeciw władzy ludowej. OK? Niesamowite. Autor sugeruje, że powstanie warszawskie zostało wywołane w porozumieniu z, na, e, z hitlerowcami, z okupantami, z Niemcami. Nie do wiary, że coś takiego mogło być napisane w książkach do historii. Dobrze, to tyle dziś na temat powstania warszawskiego. Zachęcam Was jeszcze raz do obejrzenia filmu. Mam nadzieję, że usłyszymy się następnym razem. O czym będzie następny podcast? Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Moi drodzy, nie poddawajcie się, słuchajcie jak najwięcej polskiego, a sami zobaczycie, jak szybko nauczycie się Mówić po polsku zobaczycie, jak szybko zrobicie postępy. Najważniejszy jest codzienny kontakt z językiem, codzienne słuchanie, czytanie, używanie języka. Jeśli robicie to codziennie, to na pewno będziecie mieli postępy. Niestety tych zmian, poprawy nie widać od razu. I myślę, że to jest częsty powód, dlaczego ludzie się poddają, przerwają naukę języków. Ludzie myślą, że nauczą się szybko języka. Niestety jest to proces, który zajmuje dość dużo czasu. Ale powiem wam jedno. Jeśli coś jest trudne do zdobycia, jeśli coś wymaga wysiłku, poświęcenia czasu, to gdy osiągniemy nasz cel, wtedy przynosi to nam wielką satysfakcję, wielką radość. Dlatego proszę Was, nie poddawajcie się. Czekam na Wasze komentarze. Zaglądajcie na moją stronę realpolish.pl Zaglądajcie na Facebooka. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, pa pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl